Hej, to Flora z Chaty Pustelnicy i w dzisiejszym odcinku gadam sobie na temat bardzo starego serialu, który nazywa się Nikita. Jest to serial na podstawie nakręcony na podstawie filmu Luca Bessona, Nikita. Pełen tytuł to jest tytuł francuski, bo nazywa się La Femme Nikita i... Serial jest produkcji kanadyjskiej, był bardzo, bardzo popularny w latach 90., bo powstał w roku 97. I on pamiętam, że on był, bił yy, wszelkie możliwe rekordy oglądalności w Stanach Zjednoczonych. Wiele ludzi go tam oglądało, zwłaszcza sezon pierwszy i sezon drugi Nikity, no bo tych odcinków jest chyba około 500, a jest wiele sezonów. No, a te pierwsze, wiadomo, są jednymi z lepszych. No, z perspektywy czasu, ten serial, kiedy będziecie go oglądać, to można nawet go zaklasyfikować, ja bym to powiedziała, do kategorii Guilty Pleasure, bo no on teraz, kiedy widzę, po latach go oglądam, to widzę, jak bardzo jest taki kiczowaty, gdzie nie, gdzie... Jak wygląda technologia, tamte efekty specjalne, one są, no, na dzisiejsze realia, no, to są śmieszne i mało, mało interesujące, ja bym powiedziała, no, bo, no, no takie są takie, no, mało, roz, mało rozwinięte i, i takie bardzo prymitywne. No, na ówczesne czasy to było coś, no, na dzisiaj, kiedy oglądacie Grę o Tron i widzicie wszelkie możliwe efekty komputerowe i CGI-e, no to, to się nie umywa, wiadomo, ale sam ten cringe w tym całym serialu i to, że jest kiczowaty, że jest no, gdzie nigdzie, no naprawdę taki bywa śmieszny. To ja pamiętam, kiedy ja miałam, kiedy oglądałam Nikitę, to ja chyba byłam takim dzieciakiem, dzieciakiem, bo ja miałam koło 9-10 lat. I wtedy, ale wtedy to było wszystko, bo wiecie, no wtedy to nie było za wiele, no wtedy to oglądało się, co było i, i nie było marudzenia, no to oglądało się, co tam, co tam się oglądało, słuchajcie, te takie czarne samochody, które jechały, co to było, nie pamiętam, Viper, eee, coś takiego, ten Hulk Hogan. Irajska Wyspa, Lorenzo Lamas, Renegat, No tego typu film, seriale się oglądało. Filmy to chyba nawet mniej. No ale nie było dużego wyboru. I wtedy właśnie, kiedy ja zobaczyłam jako dzieciak Nikitę, no to ja wam powiem to, no mi się to spodobało, no bo to fajnie było się utożsamić, bo główna postać była kobietą. I ona pracowała dla sekcji, czy sekcji pierwszej, sekcji pierwszej, sorry. Pracowała dla sekcji pierwszej. Główną rolę grała oczywiście Pita Wilson. No i pani Pita to tak pięknie te role zagrała, że ja wtedy, to ja pamiętam jak dziś, to ja chciałam mieć te kolekcje okularów przeciwsłonecznych. Ja chciałam je rozwiesić na na, na sznurku w pokoju. Ale tego nie zrobiłam i i tak planowałam, ale tego nie zrobiłam, bo, bo jakoś tak wyszło, że, te, że tak się nie zadziało. Ale ta kolekcja tych okularów, pamiętam, że jak dzisiaj, że, że jakoś tak bardzo mi się spodobała I, i sama postać grana tego super szpiega, super wojownika, super, super takiego wojownika w imię tej, tej, tej agencji, gdzie ona pracowała, no bo ta postać główna, ona nie chciała pracować dla sekcji, ale nie miała wyjścia, bo sekcja to była taka tajna, tajna organizacja, w której pracowali agenci, agentki, i, i tak naprawdę nie mieli wyjścia, bo główna postać zostaje wkręcona do pracy w tej sekcji poprzez to, że no wiecie, jest fałszywie oskarżona o to, że zabiła jednego policjanta. Ona tego oczywiście nie zrobiła. Była niewinną, bezdomną osobą, która sobie tak po prostu spacerowała ulicą. Trafia do więzienia, gdzie tam ta cała sekcja sfinguje jej śmierć. Ma certyfikat, kiedy umarła, kiedy zginęła, kiedy był jej pogrzeb. No i... Słuchajcie, trafia do tej sekcji, wszyscy myślą, że ona nie żyje, no jej w świecie realnym nie ma, ale pracuje dla sekcji. Tam jest trenowana na super szpiega przez kolejną postać w tym serialu, z którą potem się wiąże wiele, wiele różnych akcji i relacji międzyludzkich i dram i no najróżniejszych tam wydarzeń serialowych. I pamiętam, że... Te dwie postacie, bo postać Michaela i Nikity to są takie kluczowe, ale jest również wiele pozostałych postaci, które są świetne. Świetnie są naszkicowane, namalowane, bo macie postać Waltera, który tworzy broń i ją sprzedaje, jest, sprzedaje, robi ją dla sekcji, ulepsza i jest świetną dowcipną postacią. Macie super fajnego Gika, nerda, który dla sekcji pracuje. Jejku, jak on się nazywał? No nie, zapomniałam, jak on się nazywał. Birkow. Birkow. I, I on też ma jakąś tam historię za sobą. I te wszystkie postacie, one są takie dobrze narysowane, dobrze naszkicowane im. I są ciekawe przede wszystkim. Nie są jednowymiarowe. Sama postać Nikity, no to jest ciekawa dla mnie, bo pokazuje, jak bardzo... Właściwie jedna, jedyna, to jest jedyna postać, która ona ma w sobie resztki takiego człowieczeństwa i jak ona, w, jak ona działa, to znaczy w tej sekcji, co ona takiego robi, żeby jak gdyby przechować siebie i być okrutną. Czyli ma jak gdyby takie dwie, dwie osobowości, że musi być twarda, musi być silna, żeby sobie w tej sekcji poradzić, ale zachowuje tę taką dozę wrażliwości i tego że tego współczucia dla ludzi, tej empatii bo wszyscy, którzy pracują w tej sekcji się i wyzbywają, ona jedna ma w sobie taki pierwiastek dobra i pokazuje się to, jak ona pięknie umie łączyć to dobro ze złem, yy, więc no, no jest, jest to bardzo ciekawe i jest to tutaj fajne w tym serialu i mi się wydaje, że tak naprawdę no to ja to oglądałam z powodu tego, że, tego, że wiadomo, no macie super narysowaną postać nakreśloną, którą jest Pita Wilson która gra, no dla mnie Pita chyba wtedy była młodą aktorką i ona naprawdę tutaj wydaje mi się fizycznie, czy, czy jakoś tak um, aparycyjnie ona potrafiła zwrócić na siebie uwagę, ona zagrała fajnie. I to było, powiem wam coś, to było ciekawe, to było, to było dobre i, i, i takie zwracające moją uwagę. Nie wiem, bo to była kompletnie intrygującą postać w tym serialu. Także strasznie nostalgia mocno u mnie i te lata 90. do których ja wróciłam i, i, i wracam sobie, bo ja wiem, że jest dużo innych rzeczy, które ja powinna oglądać i chciałabym oglądać, no ale Nikita jakoś tak, ach, wróciła do mnie, słuchajcie, no to taki... No miód na serce, plaster na serce, to się, mi się to ogląda, jakoś tak mi się wszystko przypomina, wiele epizodów nie pamiętam, więc yy, no powiem wam. No jest to ciekawe, to jest, gdybym miała określić w ogóle gatunek tego serialu, to ja bym powiedziała, że macie tutaj elementy akcji yy, takiej, yy, no, no takiej szpiegowskiej fikcji. To no jest taki gatunek chyba, który nazywa się spy fiction. No to tutaj praca, działanie agentów, tajnych agentów rządowych, tak bym to powiedziała. Co oni robią, jak oni żyją, jak wygląda ich praca. I to wszystko super przypomina. I taka, taka fajna, pamiętam, anegdotka była kiedyś, kiedy sama główna aktorka mówiła, że no praca tych służb, służb ona wyglądała podobnie w, takich, w takiej sekcji, tajnej. Ona wygląda nieco na wzór KGB i tego, jak działało się w Rosji. I teraz e, pamiętam, kiedy w jednym z wywiadów pamiętam, że Pita Wilson ona powiedziała, że kiedyś pojechała do właśnie do Rosji, spotkała prezydenta Władimira Putina wtedy, no i Władimir Putin cały czas do niej mówił Nikita, Nikita, Nikita. No i jej się to nie podobało i no i poprosiła, żeby przestał tak na nią mówić, żeby przestał ją tak nazywać w ten sposób, no bo ej, sorry, mam na imię tak i tak, no, pan prezydent wolał jednak <laughs> mówić inaczej. No ale tak czy siak, to, to jest to naprawdę ciekawe, dlatego może właśnie się pre prezydentowi Rosji spodobała ta, tak ta postać i ten cały serial, że może to mu Jakoś tak przypomniało dawne czasy KGB, kiedy sam był agentem. Tak sobie pomyślałam, że tak mogło być. Słuchajcie, że, że to jest coś prawdopodobnego. I dobre, także słuchajcie, no czy mogę polecić Nikita, jeśli ktoś lubi lata 90. i nie boi się tego, że to mogłoby być jego guilty pleasure. I to jest takie lekkie, ale fajne. I chciałby wrócić do tego, co było kiedyś. Ja chciałam wrócić. No to słuchajcie, polecam. Jeśli ktoś tego nie lubi, no to niech nie ogląda. Trzymajcie się, hej!